To są informacje polskiego Radia 24. Premier krytykuje prezydenta za pogłębianie chaosu w Trybunale Konstytucyjnym. Chodzi o brak ślubowania czwórki sędziów. Niemowlę ze śladami pobicia w poznańskim szpitalu. Zarzuty usłyszał ojciec dziecka. Na koniec edukacyjne rozterki ósmoklasistów do wyboru liceum, technikum lub szkoła branżowa. Minęła 14. Aleksandra Kozera zapraszam. Nieprzyjęcie od sędziów ślubowania to łamanie obowiązków prezydenta, mówi Donald Tusk. Zdaniem premiera i Karol Nawrocki i jego współpracownicy działają na szkodę państwa.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 Sprawą nieprzyjęcia ślubowania od czworga nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego zajmie się prokuratura. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek polecił wszczęcie postępowania karnego wobec pracowników Kancelarii Prezydenta, którzy doradzili Karolowi Nawrockiemu, by nie odebrał ślubowania od wszystkich osób wybranych przez Sejm. Znany adwokat Marcin D., były mąż Marty Kaczyńskiej, zatrzymany na Pomorzu. Sprawa dotyczy oszustw i prania brudnych pieniędzy. Razem z Marcinem D. policja zatrzymała dwie inne osoby. Mężczyźni są w chwili obecnej transportowani do Warszawy, gdzie dziś i jutro planowane są czynności procesowe z całą trójką polegające na ogłoszeniu zarzutów i przesłuchaniu w charakterze podejrzanych. Mówi nam rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. To nie pierwsze problemy z prawem Marcina D. W 2015 roku usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i wyłudzenia 14 milionów złotych. Spędził w areszcie ponad rok. Na wolność wyszedł po wpłaceniu wysokiej kaucji. W informacjach wstrząsających historia z Poznania. Do szpitala trafił niespełnoroczny chłopiec ze śladami pobicia. Chłopczyk jest w szpitalu od 5 marca, ale dopiero teraz służby informują o sprawie. Niemowlak miał liczne obrażenia głowy i nóg, mogące świadczyć o stosowaniu wobec niego przemocy. W związku z tym zdarzeniem policjanci tego samego dnia zatrzymali jego matkę i ojca. Obydwoje to obywatele Ukrainy. Mówił Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Ojciec dziecka usłyszał zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, znęcania się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem, a także znęcania się nad żoną i pozostałym czworgiem dzieci. Dziewczynki w wieku od 6 do 9 lat zostały przebadane przez lekarzy, nie miały obrażeń. 29-latek podczas przesłuchania przyznał się do winy. Grozi mu do 20 lat więzienia. Wysokie ceny, chłodne przyjęcie i coraz więcej krytycznych głosów. Książę Harry i Meghan Markle znaleźli się pod ostrzałem mediów podczas wizyty w Australii. Powód? Formuła wizyty. Bardziej biznesowa niż społeczna. Zamiast wizyt reprezentacyjnych program obejmuje płatne wydarzenia biznesowe i luksusowe spotkania dla zamożnej publiczności. Udział w niektórych wydarzeniach kosztuje tysiące dolarów australijskich, co zdaniem krytyków stoi w sprzeczności z wizerunkiem działalności społecznej i charytatywnej, który para od lat buduje. Australijskie i brytyjskie media piszą, że Harry i Meghan traktują Australię jak bankomat. Kontrowersje pogłębia kwestia bezpieczeństwa. W Australii pojawiły się głosy sprzeciwu wobec finansowania ochrony Harego i Meghan publicznych pieniędzy. Australijczycy uważają, że skoro wizyta ma charakter prywatny i komercyjny, koszty powinny zostać pokryte przez samą parę. Petycję w tej sprawie podpisało 45 tysięcy Australijczyków. O czym z Londynu mówiła Anna Rączkowska. Liceum, technikum, a może szkoła branżowa? Z takim dylematem mierzą się teraz ósmoklasiści. W wielu szkołach organizowane są dni otwarte, podczas których uczniowie mogą zapoznać się z ich ofertą. O plany spytaliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Białym Stoku. Wydaje mi się, że będzie technikum. Słyszałem o tym, że nie zawsze wybór szkoły średniej decyduje o studiach, ale coś się wymyśli. Myślę na to, żeby zostać tak, co każdym. Jestem profilowana, ja od zawsze miałam jakiś plan taki na życie. Zawsze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 I jeszcze kilka słów o pogodzie. Słońce wygląda z zachmur tylko na wschodzie i częściowo w centrum. Im dalej na zachód, tym mniej błękitu i więcej deszczu. Za to temperatura jest dziś wyrównana. Na przeważającym obszarze Polski mamy 14-15 stopni. Ciśnienie jest stabilne. Na barometrach w Warszawie wciąż 1022 hektopascale.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 Dzień w Polskim Radiu 24. Siedem minut po godzinie 14. Teraz zabierzemy Państwa do Sejmu Ewa Wasążnik. Zapraszam. Stan dnia. A wszystko dlatego, że Jarosław Kaczyński wszystko wskazuje na to, będzie musiał znowu tłumaczyć się przed Sejmową Komisją Etyki. To za sprawą słów, jakie prezes wypowiedział dziś na sejmowym korytarzu. W Sejmie jest Michał Fabisiak, który uczestniczył w tym briefingu prasowym, takiej krótkiej konferencji prasowej prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry Michale. Dzień dobry. To co się wydarzyło, że aż takie mogą być tego konsekwencje? A prezes Prawa i Sprawiedliwości, jak to zawsze przy okazji posiedzenia Sejmu zatrzymał się przy dziennikarzach, aby by udzielić komentarzy na bieżące tematy. Oczywiście był pytany o wybory na Węgrzech. Jarosław Kaczyński stwierdził, że zwycięstwo Petera Madziora jest dowodem znieczulicy społeczeństw europejskich na drastyczne fakty. Powiedział, że nie zamierza składać gratulacji liderowi Tisy. No i stwierdził, że takich ludzi nie powinno być w życiu publicznym. Dlaczego? Oto no to posłuchajmy. Na przykład to, co opisuje jego żona, że upiek.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 Informacje o upieczonym szczeniaku miały znaleźć się w książce, którą miała napisać była żona Petera Madiora, a która agencji AFP przekazała, że nie napisała żadnej książki. Rządzący krytykują więc Jarosława Kaczyńskiego za to, że powiela on fake newsy, jakie pojawiły się na finiszu węgierskiej kampanii wyborczej. Zdaniem Patryka Jaskulskiego to jest o tyle bulwersujące, że przecież mamy do czynienia z liderem największej partii opozycyjnej, partii, która, jak mówi poseł koalicji obywatelskiej pretenduje do tego aby objąć władzę w Polsce a przecież wkrótce Peter Madzior będzie premierem Węgier. Jest jakaś myślę granica absurdu i też przyzwoitości w stawianiu jakichś oskarżeń które są bardzo ciężkie po pierwsze do udowodnienia a po drugie które są po prostu absurdalne i myślę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 Koalicja Obywatelska nie, nie zamierza tak pozostawić tych słów. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Ebrejza zapowiedział, że chaos kieruje do Sejmowej Komisji Etyki wniosek o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego za, jak to określił, powielanie absurdalnych kłamstw na temat Petera Madziora i rzekomego grillowania szczy, szczeniaka w mikrofali. Michał Fabisiak, reporter sejmowy Polskiego Radia. Bardzo Ci, Michale, za te informacje. No dość zaskakujące, no ale jednak dziękuję. Dziękuję również. Kopen. To były kuluary sejmowe, a teraz zajmiemy się w Polskim Radiu 24 tym, czym posłowie będą zajmować się na rozpoczynającym się dzisiaj posiedzeniu sejmu wśród tematów, wśród projektów, nad którymi będą pracować. Jest także pierwsze czytanie ustawy o najmie krótkoterminowym. Z nami połączony pan, pan Piotr Romanowicz, ekspert Komitetu do Spraw Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej, CEO RENT Nieruchomości Romanowicz. Witamy panie Piotrze, dzień dobry.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 co do spełnienia wymagań budowlanych, właśnie sanitarnych, przeciwpożarowych, e, przez lokal przeznaczony na najem krótkoterminowy. To w kontekście do proponowanych ewentualnych kontroli straży czy sanepidu. E, tutaj mamy również jakby niejasność i nie ma też mowy o rozporządzeniu, czy że powinno to być regulowane w dodatkowym rozporządzeniu lub też w jakiejś ustawie. Kolejny przykład, który znalazłem e, czytając tą ustawę niejasny wymóg umieszczania informacji, tak? bo jest zapis, że przy wejściu do lokalu, no tak, ale to można interpretować przecież w różny sposób. To może być na drzwiach, to może być na ścianie budynku, nie wiem, obok drzwi, a jeśli dodamy elewację na przykład, która podlega konserwatorowi zabytków, to już mamy kłopot, tak? Mhm. E, następna rzecz, mm, jakby mhm. Rada Gminy ma posiadać też kompetencje do podjęcia uchwały określającej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 takiej wąskiej krawędzi mam na myśli ograniczanie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 lokale, na przykład mieszkalne, funkcjonują faktycznie w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, czy są wynajmowane jako najem, na najem krótkoterminowy. Konsekwencje, bardzo wysokie kary sięgające kilkudziesięciu tysięcy euro. Więc jak widać, tych pomysłów jest wiele, natomiast ja uważam, że nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, zarówno dla wszystkich krajów europejskich, jak i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 a materia jest bardzo złożona, naprawdę, bo ja rozumiem jedną i drugą stronę. Mhm. Mam na co dzień wśród moich klientów do czynienia z e, tego typu sytuacjami. Ba, chociażby ze Świnoujścia mamy klientów, którzy kupują większe mieszkania już nie w Świnoujściu. Mówię o mieszkańcach, którzy wykonują normalne zawody ze względu na to, że ich nie stać, no bo ceny nieruchomości na tyle wzrosły pośrednio też na skutek najmu krótkoterminowego i atrakcyjności Świnoujścia. Więc wyprowadzają się poza Świnoujście, gdzie dla rodziny za te same pieniądze mogą na przykład kupić większą e, powierzchnię i większą liczbę pokoi. Czyli ma to również skutki znacznie bardziej długofalowe i nie tylko ograniczające się do tego, w jaki sposób funkcjonuje jakaś konkretna wspólnota mieszkaniowa, ale naprawdę długofalowe także skutki społeczne, urbanistyczne. Panie Piotrze, to już na zakończenie naszej rozmowy. Co jest taką cechą charakterystyczną dla tego polskiego rynku? Czy można taką cechę nazwać, określić tę specyfikę tego, co dzieje się na polskim rynku, także rynku Rynku najmu krótkoterminowego, która determinowałaby te rozwiązania, nad jakimi będą posłowie w najbliższym czasie pracować? Ja myślę, że taką cechą jest też to, że my jesteśmy generalnie bardzo młodym rynkiem nieruchomości. Mm -hmm. Jak popatrzymy na ostatnie 30 lat gospodarki rynkowej, a ja na tym rynku jestem od początku i to śledzę. I ten nasz rynek rozwija się bardzo dynamicznie. Więc uważam, że o czym przed chwileczką już rozmawialiśmy, że już dzisiaj potrzebne są e, faktycznie skuteczne rozwiązania dla każdej ze stron w e, tej sytuacji, takie, ażebyśmy naprawdę za chwilę nie obudzili się z jeszcze większym problemem, bo problem będzie narastał. Ja go, ja go obserwuję na co dzień, on jest jeszcze może mało medialny, ale faktycznie e, liczba turystów wzrasta, najem krótkoterminowy, z jednej strony jest bardzo atrakcyjny, bo pamiętajmy, że generuje też yy, rozwój turystyki, ci turyści przyjeżdżają, zostają, no ale z drugiej strony mamy mieszkańców, którzy chcą mieć ciszę i spokój i móc odpoczywać po, po pracy. Próba godzenia wody z ogniem. Tak to, tak to wygląda. Trudny, ciężki i twardy orzech do zgryzienia dla rządzących i dla tych, którzy będą pisać to nowe prawo. Będziemy się temu bardzo uważnie w Polskim Radiu 24 przyglądać. Był z nami pan Piotr Romanowicz, ekspert Komitetu do Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej, CEO RENT Nieruchomości. Romanowicz, panie Piotrze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.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 Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24. Jest 14.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. W piątek europejskie rozmowy w sprawie misji obronnej cieśniny Ormus. Spotkanie online zapowiedzieli prezydent Francji i premier Wielkiej Brytanii. W wideokonferencji mają wziąć udział państwa gotowe włączyć się w przywrócenie swobody żeglugi w cieśninie po tym jak będzie to bezpieczne. W rozmowach ma wziąć udział wicepremier, szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski. Minister Energii ogłosił jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Benzyna 95 będzie nieco droższa niż dzisiaj. Za litr zapłacimy 6 zł i 16 groszy. Cena 98 pozostanie bez zmian, wyniesie 6,70 za litr. Potanieje za to olej napędowy, będzie kosztował maksymalnie 7,41, czyli o 17 groszy mniej niż dzisiaj. Codzienne ustalanie stawki maksymalnej paliw to element rządowego programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Do tego obniżono akcyzę i VAT. Do Łodzi wróci Wojskowa Akademia Medyczna. Ustawę w tej sprawie przyjął dziś rząd. Celem jest rozwój wojskowego systemu kształcenia w zawodach medycznych, mówi wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.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 Na koniec muzyczne zaproszenie wieczorem Orkiestra Polskiego Radia zagra z finalistami ogólnopolskiego konkursu Młody Muzyk Roku 2026. Zaprezentuje się siedmioro młodych instrumentalistów, mówi szef orkiestry Kajetan Prochyra.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 Początek koncertu o godzinie 20 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Muzycznym zaproszeniem kończymy informacje o 14.30. Ode mnie dziś to wszystko. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 15.00. Zapraszam w imieniu Eweliny Kamińskiej. Dzień w Polskim Radiu 24. Ja się nazywam Ewa Wasążnik i zapraszam Państwa do pozostania z naszym wczesnopopołudniowym programem. O godzinie 14.33 wracamy do Krajowej Polityki. Czarne chmury nad byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Polityk Prawa i Sprawiedliwości ma już na koncie zarzuty za organizację tzw. wyborów kopertowych, a teraz ma usłyszeć jeszcze zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Łączymy się z naszą reporterką Sylwią Białek. Dzień dobry Sylwio. Dzień dobry. O co dokładnie chodzi? Jakie są szanse, że były szef RARS trafi do Polski, bo to jest także bardzo ważny bohater, chociaż powinnam powiedzieć antybohater tej, tej, tej afery? Tym razem były premier Mateusz Morawiecki rzeczywiście ma usłyszeć zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w rządowej agencji rezerw strategicznych. Zarzuty dla byłego premiera mogą dotyczyć braku nadzoru nad agencją, z której w czasach poprzednich rządów, rządów Zjednoczonej Prawicy wyprowadzono kilkaset milionów złotych. I pytanie tylko, jak dużą wiedzę ma w sprawie nieprawidłowości były premier. Kwestią do ustalenia jest to, czy Morawiecki wiedział o złodziejstwie, wraz tak napisał dziś Onet. Z w Konwiński, szef Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej powiedział, że z zadowoleniem przyjmuje informacje o tym, że prokuratura zamierza przyspiesza działania w tej sprawie. Mateusz Morawiecki, wiem, jakie były jego relacje z tym towarzystwem i cieszę się, że w końcu te zarzuty się, się pojawiają. To byśmy chcieli, żeby to było wszystko szybciej, tylko to nie chodzi o to, żeby to nasza wola decydowała, tylko żebyśmy, żeby oczywiście wymiar sprawiedliwości w ramach, w ramach przepisów prawa robił swoje. No to też tam chodziło w wyborach 2023 roku. Te tryby w systemach demokratycznych mielą wolniej, ale mielą. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią oczywiście o politycznych działaniach prokuratury Kazimierz Smoliński. Zarzuty formułowane wobec Mantusza Morawieckiego nazywa absurdalnymi. One powodują, że właściwie każdemu kierującemu, czy to resortem, czy spółką no w pewnych sytuacjach są wydawane polecenia. Tak? No i nie zawsze one muszą prowadzić do tego, że ocena jest taka, że to polecenie zmierzało do przestępstwa i to jest zorganizowana grupa przestępcza. Myślę, że w tej chwili rząd wpadł w pułapkę, ponieważ szefowie i resortów i spółek boją się podejmować decyzje, no bo potem mogą być postawione zarzuty. Zarzut w sprawie nieprawidłowości w Rarcie usłyszał szef tej agencji w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości Michał Kuczmierowski, no, który przebywa aktualnie w Londynie, bo tam uciekł i sąd magistracki gminy Westminster postanowił wczoraj, że po raz kolejny zbierze się w sprawie ewentualnej ekstradycji byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych 19 czerwca. I minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślał, że z niecierpliwością czeka na decyzję brytyjskiego sądu w sprawie ekstradycji byłego szefa rars -u. Jednak przy takich procedurach są bardzo długie czasy oczekiwania na to definitywne rozstrzygnięcie. Więc ja jestem również tym zniecierpliwiony i poirytowany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 Michał Kuczmirowski jest podejrzany m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nadużycia przy zarządzaniu publicznymi środkami. Sylwia Białek, Sylwio, bardzo dziękuję za te relacje. Do usłyszenia. Komentarz. Udzieli nam go pani Daria Al-Szechabi z Dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry panie, dzień dobry Słyszymy o tych czarnych chmurach, które nad głową byłego premiera Mateusza Morawieckiego się um, piętrzą. Kolejne możliwe zarzuty dla polityka Prawa i Sprawiedliwości. Tymczasem uh, jego przyszłość polityczna, no właśnie, w jakich barwach się rysuje? Stoi pod wielkim znakiem zapytania, dlatego że Mateusz Morawiecki jest teraz w Prawie i Sprawiedliwości taką. Um, Gratą. Wydaje się, że były premier po prostu do tej nowej wizji PiS nie pasuje. On się wielokrotnie też opowiadał za tym, żeby się jednak PiS kierowało w stronę wyborców bardziej centrowych. No a ta decyzja Jarosława Kaczyńskiego o postawieniu na Przemysława Czarnka jako na kandydata na kandydata, no stwarza takie wrażenie, że jednak, jednak Prawo i Sprawiedliwość będzie szło w prawo. No i tu słyszę też ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości, że to jest taka decyzja taktyczna wynikająca głównie z, z badań. Niemniej jednak nikt teraz w Prawie i Sprawiedliwości nie zastanawia się, czy poważnie nie rozważa takiego scenariusza, że Mateusz Morawiecki mógłby po prostu z PiSu wyjść. Z drugiej strony słyszymy o tym, że były premier będzie formował, czy jakoś formalizował stowarzyszenie, ale ono ma nadal działać w ramach Prawa i Sprawiedliwości. No i w kontekście tych zarzutów, które wiszą mhm. i tak jak pan który mówi, piętrzy się nad głową, wydaje się, że to, by w prawie sprawiedliwości pozostał jest no, kluczowe dlatego, żeby móc się jakoś z tej całej sytuacji wybronić. Wszyscy jesteśmy mądrzejsi od węgierskie doświadczenia, od niedzieli, od ogłoszenia wyników wyborów parlamentarnych w tym kraju. I to powoduje, że pojawiają się kolejne pytania dotyczące tego, jaka lekcja płynie z tego węgierskiego doświadczenia dla polskiej całej klasy politycznej, ale przede wszystkim dla polskiej prawicy, która bardzo Dużo zainwestowała w Wiktora Orbana, w jego Fides, w jego kampanię wyborczą. Pamiętamy te wypowiedzi prawicowych polskich polityków wizytę prezydenta Karola Wrockiego w Budapeszcie. I też się pojawia w tej dyskusji taki wątek, na ile Mateusz Morawiecki mógłby być o paradoksalnie polskim Wiktorem Peterem Madziarem, który wyszedł z Fidesu, no i teraz odniósł takie spektakularne wyborcze zwycięstwo. Pani redaktor, to jest kompletne political fiction? Moim zdaniem tak, dlatego że polska scena polityczna, ale też polska opinia publiczna jest podzielona bardzo wyraźnie na dwie strony. Na Węgrzech tego widać nie było. Tam mieliśmy 16-letnie rządy Wiktora Orbana i Fidesu, które no, cechowały się bardzo konkretnymi, bardzo konkretnymi problemami i też o tym trochę była kampania Tetramadziara i Pisy on zwracał uwagę na bardzo konkretne problemy. tak na, na, na, na jakich, Oprócz tego, że m, r, mówił dużo o blokadzie środków unijnych, mówił dużo o tym, że Węgry powinny zostać e, jednak takim prawdziwym członkiem Unii Europejskiej. No i tutaj mieliśmy też badania, z których wynikało, że 77 chyba procent Węgrów opowiada się za tym, żeby jednak w Unii Europejskiej pozostać, ale zwracał też uwagę na problemy zwykłych ludzi, zwracał uwagę na problem ze szkolnictwem, na fatalną infrastrukturę i na wiele, wiele innych rzeczy, które po prostu realnie dotykają Przeciętnego Węgra. Nie przekładałabym tego hmm. jako takiej kalki e, z Mateuszem Morawieckim, dlatego że wydaje się, że jest to człowiek jednak naznaczony dosyć mocno. On też był premierem tego rządu, to, rządu PiS i o tym też trzeba tak. pamiętać. On się ludziom kojarzy z bardzo konkretnymi działaniami. No i jak czkawka wracają do niego te afery, między innymi właśnie po raz No ale jednak nie unikniemy tego zagadnienia wybory na Węgrzech, a sprawa polska, bo bardzo wiele polskich wątków przy tej okazji się pojawia. Tym głównym wiodącym no, jest oczywiście obecność Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego i ten azyl polityczny udzielony obu panom przez Wiktora Orbana. Zbigniew Ziobro udzielił wywiadu telewizji Polsat News, w którym odniósł się do swojej sytuacji Pytane o swoją przyszłość, możliwość ekstradycji do Polski, były minister podkreślił, że jest zawsze gotowy do toczenia bitwy o prawdę, tak mówi Zbigniew Ziobro. Zadeklarował, że będzie walczył z premierem Tuskiem gdziekolwiek się znajdzie, nawet jeśli miałby to zrobić za krat aresztu. Co dalej ze Zbigniewem Ziobro i Marcinem Romanowskim po przegranych przez Orbana w Wiktorach na Węgrzech? Wyborach w, tym na Węgrzech. W, w tym wywiadzie pada też takie zdanie, kiedy dziennikarze po sedniu spytają Zbigniewa Ziobro, e, czy zostanie na Węgrzech, a on odpowiada, czas pokaże. Mhm. E, wydaje mi się, że to jest kluczowe i znaczące. Dla mnie oczywiste jest, że Zbigniew Ziobro, zresztą tak samo jak Michał Romanowski, nie planują e, oddać się dobrowolnie w ręce e, polskich organów ścigania, to ta, ta, ta zapowiedź Petera Madziara, który sugerował, żeby panowie nie wybierali się do Ikei dokupować mebli, bo niedługo już zabawiał na Węgrzech, no jest jasną zapowiedzią, że nie ma zamiaru przedłużać tej farsy, którą rozpoczął Viktor Orban. Z drugiej strony słowa Donalda Tuska, że ma nadzieję niebawem powitać obu panów w Polsce. Wydają się być mimo wszystko odklejone od rzeczywistości, bo chyba nikt nie spodziewa się, że, że panowie Romanowski i Ziobro na Węgrzech zostaną w tej sytuacji politycznej. Tutaj najczęściej wymienianym kierunkiem, w który mogliby się udać są Stany Zjednoczone. No To by im zdecydowanie dało mocną pozycję, no bo znajdowaliby się pod patronatem Donalda Trumpa mogliby też się wypowiadać jako no, prześladowani mm -hmm. przez polski wymiar sprawiedliwości no i cały czas podważać tę te, te retorykę i próby um, przywracania praworządności w Polsce. E, I wydaje się, że jest to dosyć logiczne dla, dla nich obu rozwiązanie, ponieważ ta procedura azylowa w Stanach Zjednoczonych w momencie, w którym sądy imigracyjne w Stanach są tak obłożone i obciążone, ona może trwać od momentu złożenia wniosku od 3 do 5 lat. Także tutaj obaj panowie mieliby taki, taką chwilę oddechu, w cudzysłowie oczywiście, bo nie mogliby zostać ze Stanów Zjednoczonych wydaleni, dopóki te wnioski nie zostałyby mm. rozpatrzone. Więc daje im to jakiś taki dłuższy moment w czasie, w którym mogliby przeciekać tę kadencję Sejmu. Pani redaktor, ale skoro ten scenariusz się wydaje tak jasny, prosty i bardzo prawdopodobny, że się zrealizuje, to po co ta zapowiedź Włodzimierza Czarzastego, marszałka Sejmu dzisiaj o wniosku o Trybunał Stanu dla Zbigniewa? Nie ma ziobry. To jest pani redaktor. Dobre pytanie, dlatego że nie ma koalicji rządzącej w większości konstytucyjnej, żeby ten Trybunał stanu przepchnąć. Jasne jest, że Prawo i Sprawiedliwość, ale i Konfederacja, spodziewam się, będzie opowie się po prostu przeciwko. Natomiast wydaje mi się, że taki ruch ma tylko podnieść wagę i znaczenie tego, co się teraz dzieje i spróbować przynajmniej pokazać społeczeństwu, że mimo najróżniejszych wygibasów prawnych, które stosują Zbigniew Ziobro i Michał Romanowski, Polska i polski rząd o tym pamięta i po prostu nie, nie, nie poddajemy się tak łatwo, tak? To znaczy... Te wnioski, zdaniem koalicji rządzącej, są, mają mocne podstawy i prawdopodobnie, prawdopodobnie tak właśnie jest. Natomiast czy jest realna szansa teraz postawienia obu panów przed Trybunałem Stanu? Moim zdaniem nie. Hmm. Też zastanawiam się na ile ta wypowiedź Włodzimier Włodzimierza Czarzastego o Trybunale Stanu i wniosku o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry to wpisuje się w, w ogóle w taki szerszy trend budowania wizerunku przez Marszałka Sejmu, bo dzisiaj Włodzimierz Czarzasty także tak mówił o ewentualnej dowolności w przyjmowaniu e, ślubowania. To a propos tego, co działo się i dzieje cały czas wokół nowo wybranych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Posłuchajmy. Rozważałem właśnie ostatnio taką sytuację, bo jeżeli pan Romanowski i Ziobro przestaną być posłami, to wtedy PiS zgłosi osobę, osoby dwie na miejsce ich i będzie trzeba przyjąć ich ślubowanie. Więc poinformuję pana, tak jak prezydent, czy przyjmę, czy nie przyjmę. Czy marszałek Sejmu może te słowa mówić tak zupełnie serio? Naprawdę może rozważać taki scenariusz? Niejako w odwecie, no tak to interpretuję, w odwecie za nieprzyjęcie przez prezydenta ślubowania od no, niecałej szóstki tych nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego? Marszałek Sejmu idzie na ostre starcie mm. i to mm, on po prostu przyjął taki styl dosyć konfrontacyjny, bardzo lojalny wobec koalicji rządzącej i Donalda Tuska, ale jednak bardzo konfrontacyjny i to go odróżnia y, od marszałka, od byłego, czy teraz wica marszałka Sejmu na chołowni. Czy on y, może y, tak y, mówić... Y, y, y, y no móc może oczywiście. Mhm. Jakie to będzie miało przełożenie? Ja, ja się spodziewam, że tu, tu maszek troszeczkę się za daleko posunął i ta analiza prawdopodobnie się nie sprawdzi, bo ja bym się spodziewała jednak, że PiS kandydatów e, może w ogóle nie wystawić, może zrobić tak jak w przypadku Wojśnika e, e, e, e, i może przepraszam, i Romanowskiego, tak, czyli, czyli może w ogóle tych kandydatów nie przedstawić, a to, czy marszałek może sobie pozwolić na to, że przyjmie, czy nie przyjmie tego ślubowania, no to, to wydaje mi się, że to raczej trzeba traktować w kategorii takiej złośliwości marszałka niż jakiś realnych Ale ruchu. też budowania tego swojego wizerunku i swojej postaci, jako tej, która idzie właśnie, tak jak pani powiedziała, na starcie i na zwarcie z prezydentem, z głową państwa. Widać to bardzo wyraźnie od samego początku, kiedy Włodzimierz Czarzasty objął tę funkcję drugiej osoby w państwie, marszałka Sejmu. Tak, to nie mam żadnych wątpliwości, że marszałek Czarzasty idzie na ostre starcie, a z drugiej strony też widzimy ruchy kancelarii prezydenta, która nie pozostaje mu dłużna. Tak? To, mhm. to jest, wydaje mi się, starcie dwóch bardzo mocnych polityków, którzy za wszelką cenę będą chcieli coś udowodnić. Jest jasne, że koalicja rządząca nie ma Szansy współpracować z, z prezydentem. Prezydent to dosyć jasno mówi, o marszałku Czarzastym też wypowiadał się lekko mówiąc mało pochlebnie. No, Rada Bezpieczeństwa Narodowego była zwołana po to, żeby wyjaśnić te rzekome powiązania marszałka z, z Rosją i z Rosjanami. Tak, także tutaj atak idzie z dwóch stron i marszałek ty po prostu nie odpuszcza. Wydaje się, że, że taką właśnie przyjął postawę. To też widać w jego relacji z Tomem Rosem mm. i tych ciągłych przepychankach. Tu, tutaj też widać, że marszałek mimo tego, że sam nie prowokuje tych starć, no ale jednak chcąc, nie chcąc przez Tamaroza jest w nie wciągany. Nie traci rezonu i twardo obstaje przy swoim. Jeżeli miałabym to jakoś skomentować, to uważam, że to jest po prostu styl marszałka Czarzostego. A ściga się w, tym, w tej konfrontacji z ośrodkiem prezydenckim, z Waldemarem Żurkiem, ministrem sprawiedliwości, bo słyszymy o tym, że minister sprawiedliwości, prokurator generalny, zlecił wszczęcie takiego postępowania no, w sprawie tego. No, cały czas mam problem, czy, czy, czy jak określać, to, to postępowanie. No, generalnie chodzi o kancelarię prezydenta, najbliższe otoczenie głowy państwa, ludzi, którzy mieli mu doradzać i uzasadniać to publicznie. Hmm, jaką decyzję podjął ostatecznie w sprawie hmm, niezaprzysiężenia hmm, wszystkich nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego? Tak, to jest. Czy oni się ścigają? Wydaje mi się, że nie. Sądzę, że to jest... Grają do jednej bramki. Tak, dokładnie, że to jest raczej współpraca w dwóch ośrodkach różnych. Faktycznie Minister Sprawiedliwości, można powiedzieć, że idzie na całość, bo taki przekaz jest ten, o którym no, mówi pani redaktor, czyli, czyli ruszenie tej machiny prokuratorskiej wobec, wobec zachowania czy działań Ministrów kancelarii prezydenta, jest no, dosyć ostrym skrętem i taką zmianą kursu, tego takiego oczekującego. Mm, tak, to no mieliśmy no, chyba najlepszym przykładem był Adam Bodnar, który jako minister sprawiedliwości raczej podchodził do tematu przywracania praworządności w taki sposób, że to jest długi proces, który tam wymaga bardzo konkretnych, spokojnych ruchów. Tutaj minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. No, mam wrażenie, że zaczyna go nurzyć już ta sytuacja i, i, i to twardy, ten twardy opór ze strony kancelarii prezydenta. Czy to faktycznie ma jakieś prawo bytu? Szczerze mówiąc, nie wiem, bo wydaje mi się, że no, zarzuty prokuratorskie, o ile takie powstaną wobec ministrów prezydenckich to jest już takie, no właśnie pójście na całość. Nie wiem, jakie to może mieć konsekwencje prawne, natomiast jestem przekonana, że prezydent i kancelaria będą bronić swoich ministrów i urzędników jak niepodległości. Pani zastanawia się nad konsekwencjami, też pewnie nad podstawą prawną też się zastanawiamy takiego działania, ale to wyjaśniają już ludzie z otoczenia ministra Waldemara Żurka. Pani redaktor... Wydaje mi się, Pani redaktor, że podstawa prawna jest taka, że badane było i to powiedział minister Boguski, że badane były życiorysy tych kębiów. Tak, tak. A to no, jest po prostu e, zdaniem ministra Żurka niezgodna z prawem. No tak, bo to się w kompetencjach kancelarii ani samego prezydenta nie mieści nie. w ogóle. Wątek i temat jeszcze jeden naszej rozmowy. Przyszłość Instytutu Pamięci Narodowej i jego nowy prezes. To jest temat może tak medialnie niezbyt popularny, ale to jest sprawa, która może nam dużo powiedzieć o tym, co gdzieś tam podskórnie dzieje się na polskiej scenie politycznej, to co może na co dzień unika naszej uwadze. Czy przy okazji wyboru nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej możemy mieć do czynienia z taką no, dość egzotyczną koalicją, ale która może nam dużo powiedzieć o tym, co się dzieje na tej scenie politycznej Koalicji Prawa i Sprawiedliwości i Polskiego Stronnictwa Ludowego? Jest taka szansa, tak. Wszystko wskazuje na to, że Mateusz Szpytmar jest jakimś jedynym mostem, który jest w stanie połączyć na tą zupełnie rozbitą polską scenę polityczną. Problem polega na tym, że Kolegium IPM jest całkowicie zazwadznięty jeszcze przez nominatów z czasów Prawa i Sprawiedliwości, no, Karol Naproski został prezydentem Polski, tak żeby tylko państwu może przybliżyć sytuację tak. z IPN. No i teraz mamy problem polegający na tym, że tego kandydata na prezesa IPN musi zatwierdzić, czy zaakceptować większość sejmowa. No i tu pojawia się problem. I rozwiązaniem tego problemu ewentualnym może być obecny wiceprezes IPN, czyli właśnie pan Mateusz, doktor Mateusz Sztytma. Wydaje się, że to jest taka jedyna akceptowalna dla obecnej większości postać. Pytanie właśnie, no, czy cel czy jest... postanowi i, i, i może tym samym koalicja 15 października postawi na, taką, na taki merytoryczny kompromis, czy jednak zdecydują się na takie powolne wygaszanie tej instytucji. No też trzeba przypomnieć, że IPN skracił dużą część swojego budżetu i to jest jakiś kolejny element, o którym też trzeba pamiętać. Jeżeli miałabym obstawiać, to sądzę, że Mateusz ma po poparcie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bardzo dziękuję Pani za ten komentarz, za tę rozmowę. Pani Daria Al-Szechabi, dziennik Gazeta Prawna, była z nami. Do usłyszenia i mam nadzieję do zobaczenia w studiu Polskiego Radia 24, ja Pani serdecznie. Redaktor. Do usłyszenia. Lider partii TISA przyjął zaproszenie prezydenta Węgier na spotkanie na środę jednocześnie wezwał prezydenta do jak najszybszego zwołania pierwszej sesji parlamentu, powołania go na stanowisko premiera i złożenia rezygnacji. Łączymy się z korespondentem Polskiego Radia w Budapeszcie, Piotr Piętka z nami. Witaj. Witam, dzień dobry. To nie jedyna zapowiedź przyszłego premiera, czego te pozostałe dotyczą. Ach, yy, w zapowiedzi Od prezydenta, było pre, premiera. Yy, tak, bo zapowiedzi było bardzo wiele. Oczywiście mnie, jako mieszkańca Węgier, bardzo interesowały te sprawy wewnętrzne, yy, ale powiązane jakby z, z Europą, to było na przykład to, że yy, Peter Modior zapowiedział yy, pilne wprowadzenie yy, euro na terenie Węgier. Yy, to znaczy, oczywiście, po przeglądzie gospodarczym i finansowym yy, kraju, budżetu, yy, chciałby w, yy, ustalenia takiego sztywnego terminu, kiedy euro ma być wprowadzone na Węgrzech. Ale to są także rzeczy, które <śmiech> brzmią dobrze, ale mogą być w pewnym sensie niebezpieczne, bo niebezpieczne, jak pokazuje przykład także Polski. Peter Major chce wprowadzić taki specjalny urząd który będzie się zajmował, on nawet został nazwany Urzędem Odzyskiwania Mienia Państwowego chodzi o to, żeby od tych bonzów których wzbogacił wzbogaciły 16 lat rządów Wiktora Orbana i jego Fidesu, żeby sprawdzić czy ten majątek nie został zdobyty od państwa w sposób nielegalny albo powiedzmy w sposób nepotyczny w, w nepotyzmie, no i ten urząd ma odzyskiwać to mienie dla państwa. Zapowiedź jest no, znamy to pewnie z, z polskiej całkiem niedawnej historii, będzie próbował w cudzysłowie odzyskiwać media. Znaczy, nie odzyskiwać media. On powiedział, że media po prostu muszą zostać oczyszczone i te nie tylko państwowe, a tutaj w, w, wczoraj na takiej dużej konferencji prasowej on uszczegółowił o co chodzi mu z zawieszeniem mediów publicznych. Powiedział, że nie wszystkie media publiczne i powiem państwu taki, taki, taką publiczną szczegół jak moje dzieci usłyszały, że, że premier Modiar ma zawieszać media publiczne, to powiedziały, jak spotkasz pana Modiora, to poprosił go, żeby takie bajkowe radio dla dzieci jest także mm. przez publiczne radio i poprosił, żeby nie zamykać, więc jak z, rozmawiałem z moimi dziećmi, dzisiaj powiedziałem słuchajcie, tata załatwił, dlatego, że chodzi, chodziło Peterowi Modiorowi teraz już poważnie o zawieszenie sekcji informacji, znaczy, żeby informacja, a, a to szczególnie jest pierwszy kanał węgierskiej telewizji, MEG, który został bodajże 3 albo cztery lata temu przekształcony w ogóle w kanał informacyjny, Główna, główny kanał jedynka został przekształcony przekształcony w kanał informacyjny, żeby on no, przestał rozpowszechniać kłamstwa, które do tej pory robił. Natomiast reszta to jest, jeśli chodzi o kulturę, mm -hmm. o tego typu sprawy, ma, ma, ma zostać utrzymana. E, e, padło też pytanie, co z mediami, które są mm -hmm, powiedzmy prywatne, znaczy nie należą do państwa. E, on powiedział, że oczywiście no, jeżeli własność, e, własność prywatna musi zostać utrzymana, jeżeli została zdobyta w sposób, w sposób e, prawny, e, w takim układzie e, tylko reklamy nie będą e, od państwowych firm i, i od państwa, bo to było nagminne. E, mamy też zapowiedź wycofania weta wobec, wobec Ukrainy. No i oczywiście, co dla nas ważne, mamy, powiedział, powiedział Piotr Madzior, że będą narzędzia, żeby minister, były ministry Ziobro i były wiceminister Romanowski wrócili do Polski. I oczywiście pierwsza wizyta, po tym jak zostanie premierem, wizyta będzie w Warszawie. Czekamy na nią i czekamy być może z tej okazji również na Piotra Piętkę. Być może Piotrze wybierzesz się razem z Nowym Węgierskim. Bardzo bym chciał, oczywiście. Bardzo bym chciał i na pewno chciałbym zawitać do studiów.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 Po reklamie ogłoszenie społeczne I teraz patrz, najpierw kozujesz, potem podajesz. Dokładnie tak. Jej, udało się, widzisz? Pięknie, teraz jeszcze raz. Telefon okrada się z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl Ogłoszenie społeczne.